Wibracja 97 zaakceptowano mnie. Pamięć o tym, że jesteś idealnym dzieckiem ludzkości, jest bardzo ważna. Twoi aniołowie, przewodnicy i wszystkie niebiańskie istoty, które darzysz miłością, bardzo cię kochają. Żadnym uczynkiem ani postawą nie sprawisz, że będą z ciebie bardziej dumni. Skaczą z radości, kiedy widzą, jak starasz się być coraz lepszą osobą. Dzisiaj dzięki uczuciu akceptacji przeniesiesz się na kolejną falę przebudzenia. Wibracja na dziś. Jestem akceptowany. Aniołowie postrzegają mnie jako boską istotę. Jestem akceptowany. Wybieram, by ujrzeć moje światło. Jestem zaakceptowany. Mam duchowe prawo do swobody. Podziel się wibracją odżywia mnie akceptacja.